Chodź na siłownię. Z czemu, po co? Masa ale już się... nie zrobię masę na siłowni. Siłownie zrobię rzeźbę. Na najpierw masa, mało. potem rzeźbę. Rzeźbę już po mam zawsze. Ja od, od dawna sywetka od denisa i tak ale.. Prawda jest taki, tak. że nie mam masy. Zacznijmy. w jakieś dziwne tematy. Szybietki od Anisa Potem fanki będą musiały zdjęcia. No dobrze, w studiu mamy Justynę, Pawła i, i mnie, Tomasza. I obejrzeliście Stargate. A. Raz, już, bo jest późno. Zaczynaj. Kto zaczyna? Justyna, zaczynaj. To ja, ale co ja. No, Stargate. Trochę stary film już. Obejrzany chyba przez nas już ponad trzy razy. Zależy Wstępnik od osób. No co ty? No. no, pier... no e. Pierwszy raz jak oglądałem dawno temu. No, no to u mnie Stargate są e, przynajmniej raz w roku oglądane z całą rodziną. Także, no przynajmniej mnie już trochę film się przejadł. To może później. No ja chyba czwarty raz. No, mnie tak samo. Jakoś, hmm. jakoś mam tak, że za każdym razem, jak on najży, to zaczyna zaczyna grać drugi raz, to już nie pamiętam, co się wydarzy. Za dużo masła. I skleroza. To ja wam powiem, jaki? że ja oglądałem ten film drugi raz. Był lepszy, niż słyszałem, że jest. Znaczy, słyszałem o nim złe opinie, ale moim zdaniem najlepszy film Amery jaki widziałem, ale nie widziałem Dnia Niepodległości. Hmm. No to dziwne, że słyszałeś złe opinie, bo na przykład moi znajomi oceniali ten film dość wysoko. Chociaż pojawiły się dwie piątki na 10. To znaczy ja słyszałem zawsze, że jest to film kultowy, o... Niewątpliwie skrótowy w końcu tego serialu. Tego, czy tego filmu jest 17 sezonów serialu i trzy filmy, czy dwa? Już nie pamiętam. Widziałem wszystkie, ale nie pamiętam, jak w każdym razie dla mnie jest ogromnym zaskoczeniem, że ten jest filmem i chyba jakoś nigdy nie skojarzyłem, że to ten sam... To to przez to, że nie wysadził białego domu. Tak. Nie wiem, czy musi tak być. Byłoby wspaniałe, gdyby w pewnym momencie gdzieś co na tej innej pojecie, ale gdy jest ujęcie na Biały Dom i Biały Dom wybucha. To <grym> nie <grym> bez okazji. To powinno być w takich scenach <grym ciemnych, <grym O, so, so. A tutaj i tak już było dużo takich scen, dość nielożecznych, więc... No nie no, tak jak, tak jak siedzieliśmy i komentowaliśmy, no to trochę znaleźliśmy takich rzeczy. Takie, y, co? Y, ale czemu? Y, ale to dlaczego to w ogóle tutaj jest? Czemu to w ogóle ma jakikolwiek sens? No tak, bo jak ja, no dokładnie, jak ja, jak ja oglądałam go z rodzicami, to jakoś nigdy no, na to nie zrozumiałe mnie, ale teraz jak, jak zaczęłam wnikliwie obserwować, to okazało się, że w momentami jest trochę śmiesznie. Wiesz, ja mam wrażenie, że zawsze, no nie, nie wiem, dla mnie Gwiezdne nawrotam to wszyscy są, mają taki klimat trochę zabawny, znaczy nawet jeśli... No tak. To są zamierzone rzeczy, co są śmieszne. A jak są niezamierzone, to cóż. to jest tak. Wpisują się w klima. Ale tutaj jest tak dużo takich rzeczy, takich. bez sensu, trochę. Dla mnie to przygotowanie po zabawie było parę zabawów z sensu, i potem ale to na przez jakiegoś smutku. Nie wiem, czy to było śmieszne, czy to było takie. Chociaż w sumie to jest jak to jest film z 94. Tak, to te były lata 90. Tak, to to jeszcze nie jest to. Z, że ten. Um, chwyt jeszcze nie jest. nie był wtedy zużyty, więc teraz patrzę przez innych. Znaczy ja myślę, że był zużyty, ale nadal go wszyscy używali, bo jeszcze. No tak. Nie wiem. Bo to jest takie. To były lata 90. To jest takie oczywiste że mu się noga zaplącze i będzie le leciał za.. Tak znaczy się zastanawiało, bo ciężko tak naprawdę się zaplątać przypadkiem filmek, która leży obok. No. <grywka> Dlatego to jest bez sensu. Albo to jak sobie wybierali sześć symboli i nie mogli na chybi utrafił znaleźć siódmego, albo że mieli całą machinę do y, wybierania symboli, a nie wiedzieli, że te symbole to są konstelacje, to też jest śmieszne. I mieli tak całą mapę tego kosmosu, a. a nie zauważyliśmy. No kurczę. Nie no, wiesz, no bo tam na początku nie było powiedziane, że to są dwie znaki, no tylko że sądzi, to są do, innego do nieba tam. Do nieba, no właśnie. Może myśleli, że to coś przeniesie do innego wymiaru. No to w sumie wiesz, znajdujesz coś, co macie gdzieś przenieść. No równie dobrze możecie przenieść 10 metrów obok niby tak, no ale jak już mieli tą mapę kosmosu, to niech jakoś nie skojarzył z naszym. No właśnie, jakoś szybko zorganizowali tę mapę kosmosu, którą to w pomieszczeniu z wrotami gwiezdnymi, a jakoś nie myśli, że... Ja są... myślę, że oni zorientowali, Cieszy? Znaczy sprowadzili tę masę, mapę kosmosu po tym, jak e, Daniel rozszyfrował, że to są gwiazdy wrota, a nie... No, możliwe. No tam chyba jest takie zdanie, że A, coś takiego. Że oni też do tego doszli, tylko Szukali tego ostatniego symbolu, bo nie ogarnęli. A znaczy, z tego co pamiętam, to strasznie dużo prądu zużywa i jeżeli nie mieli pewności, czy to zadziała, to po prostu nie chcieli odłączać jakiegoś, nie wiem, pobliskiego miasteczka od prądu na pół godziny, żeby sprawdzić każdy kolejny symbol Dobrze, ale ile jestem w stu, no. 20. O, zaraz się Wikipediuję. Wojrzał, się nie mylę, to jest, to no, wy w międzyczasie rozmawiacie. No nie jest ich tam na pewno 100, tylko jest jakaś ograniczona, mała liczba. Tym bardziej, że potem serialu na 100 gdzieś podróżują tymi obrotami. Ale to jest 5 lat później, już mają większe, się... ten, lepsze źródła energii. A ja w ogóle. Zbudowali własną elektrownię. Jak, jak oglądam Stargate, to zawsze mam takie skojarzenie. Nie wiem, czy kiedykolwiek wy oglądaliście y, bajkę Disneya Atlantyda, Zaginiony Ląd. Muszę przyznać, się że nazywa. nie. Ja I chyba, że zawsze mnie rozwala, że ten główny bohater jest tak cholernie podobny do tego z filmu. Y, też na koniec o ja, spoiler, zostaje yy, w tym świecie nowym, odkrytym i tak dalej, a cała reszta wraca. i Też ma okulary, też ma takie włoski ciekawe i też się zakochuje w tubylce i w ogóle takie... Wiesz, <grych> podobne. Tak podobne. Tak, bardzo, bardzo możliwe, bo ten film animowany jest z 2000 roku, jakoś tak. To tak samo jak Avatar jest podobny. No Polski. i też do Atlantydy. To jest Boże. no też to znaczy, tak, oczywiście podobny do Pokemon, to jest tak, że główny bohater ma takie same inicjały, więc... nie widział. Ma. No ja się aż tak bardzo nie wgłębiam. Boże, jak ten człowiek się obrzydliwie postarzał, ten co grał tą główną rolę tego Daniela Jacksona. O fuj jak on wygląda teraz. O matko. na myśli... E... Tego... No Daniela! Tak, ale tego kto grał w filmie... Tak, no tak, oczywiście. to mi o aktorze. Tak. Czyli ogólnie... No, no tak, cały jego Nie no, tu, no tutaj... to.. Tu eee, 39 symboli jest w gwiazdnych wracań. No to dobrze, no to nie wiem, no to masz te 6... To ci zostaną 33 do sprawdzenia. No. no to nie jest tak dużo. Nie jest, no. Cóż. Ale w sumie, w sumie z drugiej strony nie jest powiedziane, może to ma, nie wiem, tak? Jak, kurczę, wpisywanie kodu PIN w komórce, że masz tylko no trzy dniu wyjścia. im się zepsuje Bali się, że ty jesteś <śmiennie> <spalą. śmiennie> że Na przykład. Albo, że masz, nie wiem, określoną ilość, zanim się zablokuje, tak, że możesz, nie wiem, prowadzić trzy kombinacje, pomylić się trzy razy, albo, nie wiem, pięć razy. Wprowadź pin. Ej, no ale jakoś to stworzył maszynę, która uruchamia te wroty, to kręcić tym tymi wszystkimi hmm? symbolami, nie? No, no to nie bali się wcześniej, że już przypadkiem to jakoś włączył. Nie wiem. To jest skomplikowana sprawa. Tak samo. Tak samo nie było na tej planecie, gdzie wylądowali. Nie było żadnego urządzenia dopisywania tych symboli. Chyba, że przywieźli ze sobą. Ale powinno być. I w serialu później było, jak byli z powrotem na tej planecie. To raz. Tak, zawsze jest taki panel. I mnie jeszcze rozwaliło, jak yy, znaleźli się w tym świecie, że wszyscy zaczęli jakoś mieć straszne pretensje do Daniela, że on nie może od razu otworzyć tych wrót w drugą stronę. Jakby się tego nie spodziewali <tryk> kompletnie, że może coś pójść nie tak. I tam nawet było coś tam, że yy, rozdziel zapasy. jakby oni się w ogóle nie przygotowali na tą wyprawę, że mieli na przykład nie wiem, tych zapasów na, na dwa dni i nawet nie przewidzieli tego, że mogą, nie wiem, utknąć na rok równie dobrze. Albo na <tryk> resztę życia. No. no przede wszystkim to nie jest jakiś problem, no jeśli by bo nie wrócili w ciągu dwóch dni, prawdopodobnie przesłaliby im więcej zapasów. Zmierz zawsze 10 kroków. Jest taka książka, to jest w sumie moja ulubiona książka science fiction Roberta Silverberga, nazywa się Człowiek w I Tam jest taki labirent na jakiejś planecie w kosmosie i ten labirent ma pełno pułapek, więc cały nie robią, mają maszynę, która produkuje dużo takich robotów na nóżkach i te roboty wysyłają. No jak dojdą jakieś tam pułapki, no to robota zostaje zniszczona, tylko jak jaka jest pułapka w tym miejscu, więc zniszują następnego robota, który idzie o krok dalej za tą pułapkę i, i w sumie w Stargate'ach wysłali tylko jedną sondę, która nawet nie wyszła poza... poza no tak, była koło tych wrót Znaczy, no, no bo chodziło, chodziło o to, że przede wszystkim oni te sondy zasilali z kabla. Po drugie, e, to sąda sprawdzała tylko atmosferę i się rozglądała, czy nie ma jakiegoś zagrożenia widocznego. No, poza tym bez sensu. Poza tym nie mieli. Jeśli się nie mylę, musieli dosyć szybko wyłączyć te wrota. W ser... No właśnie nie wiem, ale dosyć szybko je wyłączyli. I myślę, że nie dlatego, że po prostu nie mieli. zabrakło im energii po prostu, no wiesz, one nie działały tak długo, jak mogły. W serialu jest, że mogą działać przez 38 minut i 15 sekund, a siedzę na stronie. Eee, a tutaj było otwarte na góra 5 minut. No pewnie, po prostu za, za dużo energii potrzebowało to wszystko. No nie, no ale dla mnie to tak jest taki bezsensu trochę, bo na przykład yy, na Marsa wysyłają tyle tych wszystkich sąd i tak dalej. Na Księżyc też się, też się wysyłało, nie wiem ile, do kosmosu, a tutaj wysyłają jedną sąd, a potem przyjdą ludzie, nie? Więc takie takie normalne. Wiesz dlaczego? Bo ludzie są dużo sprawniejsi i tańsi, zwłaszcza jeśli nie wrócą. No ja ludzie, wiem. nie wracają, są bardzo pani. Chyba, to jest są to różne W sumie mogą być droższe. Ale to już kwestia no tak. no. Nie nie, myślę, ubezpieczenia. No nie nie Nie, myślę, że wojsko wtedy jakoś tam coś wypłaca, ale wciąż mogą być tańsi niż sądy. koszty mogą być porównywalne, a ludzie są zdecydowanie sprawniejsi. No w są, prawda. Ale ludzie też są i jakby.. Mm. Cóż ale w 94. roku nie było chodzących robotów. W ogóle mało rzeczy było. No tak, ale w sumie i tak się, i tak jestem mm, może nie, że oczarowana, ale jestem, może też niemiło zaskoczona, bo ten film już widziałam, ale ogólnie jak na 94. rok, to ten film jest zrobiony bardzo dobrze. Mam całkiem nieźle. Znaczy ja bym To wygląda dość współcześnie No właśnie Mimo, że ma 19 lat No właśnie, to jest Tak, efekty specjalne są na poziomie i te filmy no, tak, były tak. bardzo ładnie Tak samo te, te hełmy e, O, no, tak strasznie... to było genialne Czafa Ja chcę mieć taki <laughs> ja, <laughs> ja myślę, że połowa budżetu to była animacje tych hełm, kiedy one się składały No, były genialnie zrobione, tak? No, jednych potem znajdę z jednych. Czyli jedne z lepszych zdjęć. To nie świadczy o tym dobrze. A za to kosmiczny wiadomość był słaby, czy cokolwiek to było. Z czego słuchasz? No tak, on w sumie był taki. Taki. Gumowy. Taki przypominał. Ale on nawiązuje do. Zwierzątka w, w Star Wars. Trochę. Tak, tak, tak, w sumie. Nie, oczywiście, tak się to wtedy robiło, no. Taki na odwal się trochę. Znaczy, no, no, w sensie, no, taka jaka była technika, nie? Ale z drugiej strony, jak mieli takie fajne efekty, to, to mogli podrasować te zwierzę trochę. Ja trochę tęsknię za takimi efektami specjalnymi, gdzie one wszystkie nie są zrobione kompletnie. No tak! zrobione... Tak, ale on był taki za bardzo że... autentyczny, za główny. Ej, no, ten język nie wyglądał... Język nie wygląda, źle, a całość? No, Zyka całość cała cała taka... Go. Taka trochę odpychająca. Ale ja trochę spoczuję, że oni bardziej w CGI. Na przykład teraz czytałem takie Newsa, że w Pacific Rim zrobili wszystkie roboty komputerowo, a ja że teraz kręcą że Wszystkie roboty są faktycznie wybudowane w skali jedno do jednego. Ale nie mogą być tak duże. Znaczy nie mogą być tak duże jak Specific Dream No nie, to aż tak duże nie. Ale i chyba tam 5 nie metrów mają spotykanie. Takie, fajnie. Ale wciąż. Nie wiem, jakoś mechy takie duże mnie jarają. Znaczy nie mam nic do mniejszych. A, jarają. Tak, Tak. Ja pewnie nie za bardzo widzimy. Mówię wam, że ten, ten, ten aktor, co grał Ra, to jest taki, przepraszam za wyrażenie, spadalony na co dzień. <głos> Myślałam, że to tylko tak do tej, do tej roli go zrobili, takiego, takiego ni to chłopak, ni to dziewczyna, ale widzę, że, że no, on taki ogólnie jest. Nie zdziwiłam się. No, się strasznie. No, to też prawda. Tak, ale że nie, że sorry, że ja cały czas wracam do tych aktorów, ale po prostu fajnie jest teraz popatrzeć jak oni wyglądali i wyglądają teraz. I, i czasami się można aż przerazić, jak się ludzie starzeją. Gościu... Gościu w 94. zagrał pokaz Słońca na Gwiezdnych Wrotach. Jego kolejny film to w 2009. Rola nazistów na <try> <try> No. no, w sumie potencjał całkiem spoko, tylko może przez to, że właśnie wygląda tak, jak wygląda, nie miał za, za wielu propozycji. Ale w filmie wyglądał bardzo fajnie. Pasował. Zbyt metroseksualny, tym bardziej, że jego wcześniejszy film gra z 92, on tam chyba gra transwestyty ze No to się nie dziwię. Ale tutaj, tutaj pasował, bo w sumie... No tak, by sensu mieć jakiegoś takiego napakowanego bogera, jak Thor na przykład teraz, nie? Tylko jest taki obczy, właściwie metro. Trochę o to chodziło, że taki malutki o? i wydaje o? się być taki niegroźny, a jest bardzo potężnym kosmitą. To jest o? dobrze zaglana postać, sobie. A na pewno dobrze wymyślona. Na pewno razem trochę grał jak drewno. to no. mam zawsze Cóż. I ta, co grała tą dziewczynę Daniela, też. Shauri. Jej imię zmieniają w tym w serialu trochę. Nieważne. Jakoś podobnie, ale inaczej. No, za ogólnie Wam się podobało. Widzę, że to masz 7 na 10, czy Tak, ale to raczej. No ja tak samo. na 6 na 10. Wszystko trochę mi się użyło i nawet przysępiałem. Ja tak samo. Wcześniej pamiętam, że mi się wydobył przez pryzmat, z tego co w 94 było obracone, no to w 7 do jest spokojnie. Nie wiem. Ja Właśnie, mam na razie 6 na 10, bo zmieniłam na 6. Teraz... Dałem. Z 7... Po ostatnim obejrzeniu. Nie no, w sumie dobra, ocenię na 7, bo, bo... tak głupio... Nie no, bo Gwiezdne Wrote naprawdę są spoko. Jeszcze są z 94, a mam filmy ocenione na 7, które są współczesne, a mogły mieć mniej, więc no dobra. Patrzę, co jeszcze w 94 było nakręcone jest tak. Fix? król lew, skaz skazanie na Showshing, Forest Gump, wywiad z wampirem, mas. Spit, niebezpieczna prędkość. Konkretnie. Gwiezdne wrota mają dość K, spore, wielką. sporą prędkość. Wykawam królew. Szczególnie z maską. Sprze no, sprzedawcy Kevina Smitha są z 94. No, chyba się wyróżniają i tak, bo tam. Musimy po prostu z gapem to też żadnych atutów No, królew był taki przełomowy tak. Nie miał ludzi. To pierwszy film Disney bez ludzi. No, bardzo możliwe. To jedna z lepszych animacji do pory nam... <śmiech> Maska, o kurde. No maska A, bez sensu. Się, się, znaczy jako dzieciak lubiłaby film, ale się nie umywa, Czy, no trudno go stawiać maska. razem. Jest całkiem niezłym filmem jak na filmową wersję kreskówki. No. No Paweł, a ty w ogóle podobał ci się ten film, bo drugi Tak, tak, tak. Więc... Ja już wspominałem, że byłem całkiem miły, zaskoczony. E, szczerze mówiąc, no właśnie, serial był fajniejszy, ale... Film... ...też. Ja pamiętam, no, że miałam <grym> potem fazę na serial, jak TV nie leciał, <grym> ale już nic nie pamiętam w serialu, więc dużo obejrzę. serial. No właśnie skoro mówisz, że jest świetny. Znaczy jak go obejrzałem w Nie miałem co robić. Ty noł lifie. Czyli co, dostaję znaczek jakości Gimsła. Okay. Dostaje, ode mnie na... naprawdę dostaje. Fajnie można obejrzeć. Znaczki jakoś... Polecam. Polecam 7 na 10. 7 na 10. No tak, nie, ale to. Tak ale to jest dnia tego, że my tyle razy oglądaliśmy. Ale się jakiś nudno. To znakomie Czeka, co robi Spider-Man w bunkrze Hitlera? szuka elektro.